Rozdział 26. Amon wielbi Pana. Wierni są wzmacniani przez Pana i dana jest im wiedza. Tym, którzy się nawrócili, wierzą, czynią dobro i nie ustają w modlitwie, dane jest doprowadzenie tysięcy dusz do nawrócenia. Pan Bóg ma wszelką moc, mądrość i wszelkie zrozumienie. Tak powiedział Amon do swych braci. Moi rodzeni bracia i bracia w służbie kapłańskiej, oto mówię wam że mamy wielki powód do radości gdyż wyruszając z Arachemli czyż mogliśmy przypuszczać że Bóg obdarzy nas tak wielkimi błogosławieństwami? Pytam, jakie były te wielkie błogosławieństwa którymi nas obdarzył? Czy możecie mi powiedzieć? Oto odpowiem za Was Nasi bracia Lamanici byli w ciemności w najciemniejszej otchłani ale teraz jakże wielu z nich widzi cudowne światło Boga i jest to naszym błogosławieństwem, że byliśmy narzędziami w rękach Boga, aby dokonać tego wielkiego dzieła Oto tysiące naszych braci Lamanitów raduje się, należąc do stada Boga Pole było dojrzałe do żniwa i błogosławieni jesteście, bo zapuściliście sierp i zbieraliście ze wszystkich sił Cały długi dzień pracowaliście i spójrzcie, jak liczni są ci, których zebraliście Zostaną zabrani do Spichlerzy, aby się nie zmarnowali Nie zostaną przybici do ziemi Burzą w ostatni dzień Ani nie będą dręczeni wichurami Lecz gdy nadejdzie burza Będą zgromadzeni w swoim miejscu Gdzie burza ich nie dosięgnie Gwałtowne wiatry nie będą ich miotać To tu, to tam, dokąd wrogowi spodoba się ich ponieść Oto są w rękach Pana żniwa Należą do Niego i podniesie On ich w ostatni dzień Błogosławione niech będzie imię naszego Boga Śpiewajmy ku Jego chwale Dziękujmy Jego świętemu imieniu Albowiem zawsze czyni On sprawiedliwość Oto jeśli nie przyszlibyśmy z Zarahemli, Ci ukochani bracia, którzy tak nas pokochali Nadal byliby obcy Bogu i dręczeni nienawiścią do nas i stało się, że gdy Amon to powiedział, jego brat Aaron napomniał go Amonie, obawiam się, że twa radość prowadzi cię do przechwalania się Ale Amon odpowiedział mu Nie chwalę się własną siłą ani własną mądrością Lecz radość moja jest pełna, moje serce przepełnione jest radością I nie przestanę radować się w moim Bogu Wiem, że jestem niczym co do mojej siły, jestem słaby nie będę się więc chwalił, lecz będę chwalił mego Boga, bo Jego mocą mogę dokonać wszystkiego. Oto dokonaliśmy w tym kraju wielu wielkich cudów, za które zawsze będziemy chwalić Jego imię. Pomyślcie, jak wiele tysięcy naszych braci uwolnił On od cierpień piekła, a teraz dzięki mocy Jego słowa, która jest w nas, śpiewają oni o miłości odkupiciela. Czyż nie mamy więc powodu do radości? Mamy powód, by oddawać Mu chwałę na wieki wieków, gdyż jest On najwyższym Bogiem i uwolnił naszych braci z łańcuchów piekła. Gdy byli otoczeni wieczną ciemnością i bliscy zagłady, wyprowadził ich na wieczne światło ku wiecznemu zbawieniu i w niezrównanej mierze otoczył ich swą miłością, a my byliśmy narzędziami w Jego rękach w dokonaniu tego wielkiego i cudownego dzieła. Oddawajmy Mu więc chwałę Będziemy chwalić Pana Będziemy się radować Gdyż mamy pełnię radości I będziemy wielbić naszego Boga Na wieki wieków Któż może oddać Mu za dużo chwały Któż może powiedzieć za dużo O Jego wielkiej mocy Jego miłosierdziu i cierpliwości Wobec ludzi Oto mówię Wam, że nie jestem w stanie Wypowiedzieć najmniejszej cząstki Tego, co odczuwam kto mógłby przypuszczać, że nasz Bóg będzie tak miłosierny, że wyrwie nas z naszego straszliwego, grzesznego i pełnego brudu stanu? Oto szliśmy w zapalczywości, grożąc zniszczeniem Jego Kościoła. Dlaczego nie wyznaczył nam wtedy straszliwej zagłady? Dlaczego nie pozwolił, aby miecz Jego sprawiedliwości spadł na nas? Dlaczego nie skazał nas na wieczną rozpacz? Moja dusza zamiera na myśl o tym, oto nie wymierzył nam sprawiedliwości, lecz w swym wielkim miłosierdziu przeprowadził nas przez tę wieczną przepaść śmierci i żałości ku zbawieniu naszych dusz. A teraz, moi bracia, czy naturalny człowiek, żyjący bez wpływu świętego Ducha, wie o tych sprawach? Mówię wam, że nie ma nikogo, kto by wiedział, jeśli nie ukorzy się przed Bogiem. Temu, kto się nawrócił, wierzy, czyni dobro i nie ustaje w modlitwie, dane jest poznanie tajemnic Boga. Takiemu dane jest wyjawienie tego, co nie zostało jeszcze wyjawione. Takiemu dane będzie doprowadzenie tysięcy dusz do nawrócenia. Tak samo jak nam zostało dane doprowadzenie tych naszych braci do nawrócenia. Czy pamiętacie bracia, że gdy powiedzieliśmy naszym braciom w Zarachemli, że idziemy do Nefi głosić słowo naszym braciom Lamanitom, wyśmiewali nas i mówili nam, czyż uważacie, że możecie doprowadzić Lamanitów do poznania prawdy? Czy uważacie, że możecie przekonać ich o niewłaściwej tradycji ojców, że możecie przekonać ludzi tak hardych jak oni, którzy lubują się w rozlewie krwi, idą przez życie popełniając największe zło? i których drogi od początku są drogami występku? Moi bracia, pamiętacie, że tak właśnie mówili? I co więcej, mówili, chwyćmy za broń przeciwko nim, aby ich zgładzić i wykorzenić zło z tego kraju, żeby nas nie napadli i nie zgładzili. Ale my, moi ukochani bracia, poszliśmy w puszczę nie z zamiarem zgładzenia naszych braci, lecz myśląc, że może będziemy mogli uratować duszę niektórych z nich. I kiedy byliśmy przygnębieni i bliscy zawrócenia, Pan nas pocieszył i powiedział Idźcie do swych braci Lamanitów i znoście wytrwale swe cierpienia, a sprawię, że odniesiecie sukces Oto przyszliśmy i byliśmy pośród nich wytrwale, znosząc cierpienia i doświadczając wszelkiej biedy Szliśmy od domu do domu, zdając się na łaskę świata I nie tylko na łaskę świata, lecz także na łaskę Boga Wstępowaliśmy do domów i nauczaliśmy ich. Nauczaliśmy ich na ulicach i na wzgórzach. Wchodziliśmy też do ich świątyń i synagog i uczyliśmy tam. Wypędzano nas, wyśmiewano, spluwano na nas i bito po twarzy. Rzucano w nas kamieniami, wiązano nas mocnymi sznurami i wtrącano do więzienia. A przez moc i mądrość Boga byliśmy ponownie uwalniani. Znieśliśmy wszelkie cierpienia I przeszliśmy to wszystko myśląc Że może przyczynimy się do zbawienia jakichś duszy I uważaliśmy, że nasza radość będzie pełna Jeśli przyczynimy się do zbawienia niektórych z nich Patrząc teraz widzimy owoce naszych prac I czy jest ich mało? Mówię wam, że jest ich wiele I możemy świadczyć o ich szczerości Bo widzimy ich miłość do braci, a także do nas i wolą poświęcić swe życie, niż odebrać życie swemu wrogowi Oto ze względu na miłość do swych braci zakopali głęboko w ziemi swą broń wojenną I teraz pytam was, czy istniała kiedyś tak wielka miłość na tej ziemi? Mówię wam, że nie było takiej miłości nawet pośród nefitów Bowiem chwytali za broń przeciwko swym braciom i nie zgodziliby się, żeby ich zabito a spośród tych jakże wielu oddało swe życie i wiemy, że poszli do swego Boga ze względu na swą miłość do bliźnich i nienawiść do grzechu. I czyż nie mamy powodu do radości? Mówię Wam, że od początku świata ludzie nie mieli tak wielkiego powodu do radości jak my. I moja radość... Ponosi mnie, aż do chwalenia się mym Bogiem, bowiem ma On wszelką moc, mądrość, wszelkie zrozumienie, pojmuje wszystko i jest miłosierny, że daje zbawienie tym, którzy się nawrócą i uwierzą w Jego imię. I jeśli jest to przechwalanie się, będę się przechwalał, bo jest On moim życiem i światłem, moją radością, zbawieniem i odkupieniem odwiecznej niedoli. Błogosławione niech będzie Imię mojego Boga Który zatroszczył się o ten lud Będący gałęzią drzewa Izraela Oderwany od swoich I zabłąkany w obcym kraju Błogosławione niech będzie Imię mego Boga Który troszczy się o nas Tułaczy na obcej ziemi Widzimy więc moi bracia Że Bóg troszczy się o wszystkich Gdziekolwiek żyją Zna swoich I okazuje miłosierdzie całemu światu Dlatego raduję się i serce moje przepełnia wdzięczność i będę dziękował memu Bogu na wieki wieków. Amen.